autopromocja Program Drugi Polskiego Radia jest 20 przenosimy się do Gdańska, gdzie jest już Klaudia Baranowska. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie z dworu Artusa, piątego ostatniego dnia festiwalu Actus Humanus Resurrectio. To wielkie święto muzyki dawnej, dziesięć koncertów, pięć dni od recitali klawesonowych, kameralnych, koncertów przez wielkie zespoły wokalne, barokowe orkiestry, aż po dzisiejszy finał z muzyką angielską. Właśnie e, dzisiaj wystąpi Le Musicien de Saint Julien pod dyrekcją François Lazarewicza, a solistami będą znakomici kontratenorzy Tim Mead i James Hall. Le Musiciens de Saint Julien, muzyce świętego Juliana, patrona dawnej paryskiej konfraterni, wędrownych muzyków i śpiewaków, znani ze swojej wszechstronności i znajomości tradycji ustnej, uosabiali wspólnotę muzyki i tańca, i tym śladem podąża grupa kierowana przez. François Lazarewicza. To on jest siłą sprawczą i sercem całego zespołu. Poszukuje przede wszystkim naturalności, dąży do tego, by muzyka dawna brzmiała współcześnie, naturalnie i płynnie. Rok temu le de Saint-Julien również wystąpili tutaj w Gdańsku w niedzielę wielkanocną na zakończenie festiwalu Actus Humanus z muzyką irlandzką. No a dzisiaj wracają z programem zbudowanym wokół twórczości Henrygo Persela, kompozytora, który Zdominował muzykę angielską w XVII wieku, wkrótce po śmierci. Zmarł w bardzo młodo, w wieku 36 lat. Nazwano go brytyjskim Orfeuszem, Orfeus Britannicus. Swobodnie poruszał się pośród najróżniejszych gatunków muzycznych, pisząc zarówno muzykę kameralną, jak i ceremonialną muzykę dworską. Komponował utwory religijne na potrzeby kościoła anglikańskiego i kompozycje dla teatru, w tym dla Royal Theatre. I właśnie ten kompozytor będzie w centrum, ale nie tylko, bo obok kompozycji Henry'ego Persela zabrzmiał również utwory Johna Blowa, nauczyciela Persela. To nie jest przypadkowy zestaw, ale świadomie zbudowana opowieść o stylu, o dziedzictwie i o pamięci. Choć John Blow był starszy od Persela o jakieś 10 lat, przeżył go o... Aż trzynaście. Purcell zmarł rzeczywiście przedwcześnie, ale yy, obu muzyków połączyła więź szacunku i przyjaźni, yy, jaka nawiązała się między nimi podczas wspólnej pracy dla dworu. Blow był kolejnym organistą w opactwie w Westminsterze, prywatnym wirginalistą monarchy, organistą Kaplicy Królewskiej, kierownikiem chóru dziecięcego Katedry Świętego Pawła, oraz pierwszym kompozytorem Kaplicy Królewskiej. Bardzo mocno przeżył przedwczesną śmierć swojego ucznia i napisał odeżałobną żałobną na dwa kontratenory, dwa flety proste i basso continuo. Właśnie na śmierć pana Persela do tekstu Johna Troydena, z którym Persel hmm, współpracował wielokrotnie i również się z nim Przyjaźni. Zatem obaj złożyli tym samym swojemu przyjacielowi hołd, w którym barokowy kult śmierci ustępuje przed wizją spokojnego zbawienia. I Właśnie Oda Bloa znalazła się w centrum programu pierwszej części dzisiejszego wieczoru. To utwór szczególny, w którym słyszalna jest niezwykła dbałość o słowo. Tekst ma tutaj ogromne znaczenie i podąża za rytmem i emocją muzyki. Solistami, jak już wspominałam, będą znakomici brytyjscy kontratenorzy Tim Mead, którego możemy słuchać ostatnio w Polsce dosyć często. Śpiewał niedawno w Wielką Środę w Krakowie na innym festiwalu muzyki dawnej w Krakowie na Misteriach Paschalia, w Pasji Janowej Bacha. Na no, drugim solistą będzie James Hall. To artyści o odmiennych, ale doskonale uzupełniających się barwach głosu. Tim Mitt wnosi do muzyki angielskiej miękkość, płynność i liryczną głębię, a James Hall... Większą może wyrazistość retoryczną i dramatyczną ostrość. No To artyści, którzy mają w tym repertuarze bardzo duże doświadczenie, zwłaszcza Tim Mead, który rejestruje ten repertuar od dawna, zarejestrował również na płycie razem z Le Musicien de Saint-Julien w 2018. 18 roku pieśni i tańce Henrygo Persela i część tego repertuaru zabrzmi dzisiaj. No, a obok tego oczywiście kompozycje Johna Blowa. Wstępem do ody, która zabrzmi już niedługo, będzie krótkie preludium z The Fairy Queen, królowej wróżek Persela, imitujące śpiew ptaków, bo właśnie tak się zaczyna cała oda od Opisu ptaków, zważajcie, jako skowronek o laury śpiewacze w szranki z makolągwą staje. Właśnie taki jest początek, ale całość pierwszej części rozpocznie inne preludium. Preludium z komedii cnotliwa żona Henrygo Persela, bo właśnie cały dzisiejszy program jest pięknie zakomponowany, arię, duety, przeplata muzyka instrumentalna. Zatem to preludium na początek będzie ono wstępem do duetu Sing, sing je druids z muzyki do dramatu Monduka. Muzyka żywa, rytmiczna, niemal sceniczna, w której wyraźnie słychać teatralne źródła stylu Henry'ego Persela bo to właśnie jego duet. Zatem e, soliści dzisiejszego wieczoru pojawią się na samym początku występu James Hall i Tim Mead. No a potem po y, odzie na śmierć Persela, Johna Blowa m, zabrzmi rozbudowana sonata Persela, oparta na basie oskinatowym, tak zwanym, ground. Powtarzający się schemat basowy stanie się tu fundamentem dla zmieniającej się bogatej faktury. I na zakończenie pierwszej części *Dry Driedus Isis, burzy Williama Shakespeare'a z muzyki scenicznej, do której Henry Purcell napisał muzykę. Timmy i James Hall razem na estradzie w dworze Artusa już za chwilę. Drugą część również wypełnią kompozycje Persela i Johna Blowa, a w przerwie o tym właśnie repertuarze opowie François Lazarewicz, znakomity flecista, grający także na różnych odmianach dud. W swoich programach łączy muzykę dawną, dworską z tradycją ludową. Szuka tego, co w niej żywe i bezpośrednie, i o tym również opowie dziś, bo dla niego prawdziwe brzmienie rodzi się dopiero wtedy, gdy uda się uchwycić w muzyce to, co wymyka się zapisowi. I również Tim Mead opowie o swojej fascynacji muzyką Henry'ego Persella, która sięga wczesnych lat młodości, jego początków kariery kontratenora. Właśnie tak zaczynał od Persela i od Blowa. To jego żywioł, twórczość Johna Blowa i jego ucznia Henryka Persela um, wpisuje się w bardzo szczególny moment w historii Anglii. To jeszcze jeden ciekawy wątek tego repertuaru drugą połowę XVII wieku, czyli epokę restauracji. Był to czas odbudowy życia kulturalnego po okresie ograniczeń związanych z rządami. Purytanów, i przełomowym wydarzeniem była właśnie restauracja Stuartów, objęcie tronu przez Karola II, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój muzyki dworskiej, pościelnej i teatralnej. I w tym czasie tworzyli właśnie Henry Purcell i John Blow. No i słyszą Państwo oklaski, już na estradę wchodzą muzycy, czyli Les Musiciens de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza, znakomitego flecisty. Dzisiaj Les Musiciens de Saint-Julien w składzie Elsa Frank na flecie prostym i oboju, Naomi Lenoff na violi da gamba, Miguel Henri na torbie i cytarze a także na klawesenie i pozytywnie i Dicouille oraz y, soliści Tim Mead i James Hall. I wszyscy już są na estradzie. Musicien de Saint-Julien, François Lazarewicz, Tim Mead, James Hall i pierwsze kompozycje dzisiejszego wieczoru na festiwalu Actus Humanus. James Paul, brytyjski kontratenorzy i Le Musicien de Saint Julien pod dyrekcją François Lazarewicza na festiwalu Actus Humanus w dworze Artusa. To była oda na śmierć pana Henrygo Persela, napisana przez Johna Bloa, twór szczególny nie tylko jako muzyczne pożegnanie, ale jako refleksja nad samą naturą sztuki i przemijania, głos mistrza, który żegna swojego ucznia. A teraz kolejna kompozycja tej części wieczoru, tym razem instrumentalna. To będzie sonata szósta Andrego Persena oparta na powtarzającym się basie, nad którym rozwija się dialog dwóch fletów budujący napięcie między stałością a ruchem, opartym na basie ostinatowym, tak zwanym ground. François Lazarewicz na flecie, na violi da gamba Naomi Lenoff i na teorbie Miguel Henri i na drugim flecie prosty, prostym Elza Frank. A jeszcze klawesen oczywiście, Mathieu Dipuy strojenie oczywiście po tak długim fragmencie muzycznym, no a po tej sonacie pierwszą część zabrzmi jeszcze jedna kompozycja Aria Henryka Persela. de Saint tutaj już party solowych Francois Lazarewicz i Elza Frank na fletach prostych, to sonata szósta Henrygo Percella, to dość instrumentalna, tego kompozytora zajmuje szczególne miejsce, ale na zakończenie zabrzmi Dry Those Eyes, z muzyki scenicznej do burzy, Williama Shakespeare'a w partii solowej, tym razem Tim Mead, otrzyjcie oczy, co łzy leją, burze wszelkie ustępują. Les musiciens de Saint-Julien. Znakomity Tim Meade, brytyjski kontratenor i Le de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarowicza, dzisiaj na festiwalu Actus Humanus w Gdańsku w dworze Artusa. Tak zakończyła się pierwsza część dzisiejszego wieczoru, finałowego festiwalu Dry Days z muzyki scenicznej do burzy Ujama Szekspira, napisanej przez Henrygo Carcella. Trzycie oczy, co łzy leją, burze wszelkie ustępują. Francuski zespół muzyki dawnej powrócił po roku na festiwal Actus Humanus. Dzisiaj prezentuje program zbudowany wokół twórczości Henrygo Persella, Johna Blow'a, pomyślany jako spójna całość. Opowieść o relacji mistrza i ucznia. O dziedzictwie i pamięci z centralnym punktem z odą na śmierć Henry'ego Persela, napisaną przez Johna Blow'a w, w 1695 roku bezpośrednio po śmierci Persela, to niezwykle osobiste dzieło. Również John Dryden zaznaczył tutaj hołd swój, Opłakuje Persela słowami, w pewnym sensie naśladuje jego muzykę właśnie poprzez słowa Blow i Purcell. François Lazarewicz podchodzi do tego repertuaru z niezwykłą wrażliwością. Udowodnił to już w 2018 roku na znakomitej płycie Purcell Songs and Dances, Duża część tego programu, z tego albumu, m, który został zarejestrowany z Timem, Midem, zabrzmi właśnie dzisiaj w Gdańsku. Pierwsza część za nami, druga przyniesie większą różnorodność. Pojawią się pieśni, tańce, fragmenty z muzyki scenicznej, Persela, ukazujące jego twórczość w całym bogactwie. No i właśnie o tym repertuarze, między innymi w przerwie, już teraz, opowiedzą Tim Mid i na początek François Lazarewicz. Wykonywanie muzyki Purcella, to szczególne doświadczenie. Zmarł bardzo młodo. Los ten spotkał i innych wybitnych twórców, Mozarta, Schuberta czy Bizeta. Wszyscy odeszli przed czterdziestką, a i tak zdążyli stworzyć arcydzieła. Jego muzyka jest bardzo gęsta, jeśli można się tak wyrazić. Wyrasta z typowo angielskiej tradycji konsortu viol, w czasach Persela i przed nim w Anglii kwitła polifoniczna muzyka na zespół wior, która była bardzo wymagająca dla słuchaczy. Zasadniczo słuchacz musiał być w stanie podążać za kilkoma liniami melodycznymi jednocześnie. Thomas Meis w swoim traktacie Music's Monuments z roku 1676 był oburzony przenikaniem do Anglii francuskich air de danse, które składały się z linii dessus i linii basowej, a resztę stanowiło zasadniczo wypełnienie, dosłownie. Po francusku nazywamy to Le Parti de remplissage. Dla Maisa było to nie do zaakceptowania. Według niego o szlachetności muzyki stanowiła jej wielogłosowość. Na miano muzyki dworskiej tej uczonej zasługiwały w jego oczach utwory o czterech, pięciu czy sześciu głosach, wymagające odsłuchającego skupienia na każdej linii melodycznej. I tak się sprawy miały aż do air de danse Persella. W Anglii pisało się muzykę bardzo złożoną, podczas gdy we Francji na przykład Lili zapisywał tylko górną partię desu i linię basową, a resztą zajmowali się jego uczniowie. Pamiętam, jak jakiś czas po nagraniu płyty z Perselem graliśmy jeden z koncertów Vivaldiego i wydał nam się zupełnie lekki. Zawierał oczywiście genialną linię przewodnią, ale poza tym składał się z wypełni. Persien jest gęsty. Y Każdy base, dźwięk bo, ma tutaj fait, znaczenie. Czyli jest dużo Effectivement dans ce Envie de faire un de style. Przygotowując album z muzyką Bersella i, chciałem z, sprawdzić na co la la la nas la stać. La na przykład Pawana na troje skrzypiec z, to naprawdę poważne wyzwanie. A obok tego rodzaju muzyki prezentujemy e właśnie szkockie jig, e muzykę, muzykę irlandzką czy angielskie kontredansy. I, a więc, a więc Bardzo lubię przemieszczać się między rejestrami i nadawać każdemu utworowi indywidualny rys. Pasjonuje mnie zwłaszcza ornamentacja. W, w czasach Persela i Milliego nie zapisywano ozdobników, ale wykonywano je i to enfin, bardzo a obficie. A, a dziś a gra się bez nich, bo nie są zapisane. On <laughs> Człowiek się do tego przyzwyczaja i zaczyna panować przekonanie, że tak powinno być. Nie, nie powinno. Ozdobniki stosowano i należy o tym pamiętać. Kiedy byłem jeszcze studentem w Brukseli, a potem we Francji, interesowała mnie zarówno muzyka dawna, jak i ludowa. Dużo grałem muzyki irlandzkiej brałem lekcje, a nawet spędziłem trochę czasu w tym kraju. Fascynowała mnie też muzyka na Dudy z francuskich prowincji, zwłaszcza na zwany Cabret ze środkowej Francji. We Francji niestety większość ludowej tradycji muzycznej uległa zapomnieniu. Na szczęście pamięć o Dudach Cabret zachowała się. Zainteresowanie muzyką ludową, co naturalne, prowadzi do spotkań z tancerzami i do wykonywania muzyki do tańca. W konserwatoriach się tego nie uczy. Natomiast w tamtych czasach dla muzyków zajmujących się muzyką dworską, styczność z tańcem była naturalna. Mało tego, tancerze byli uznawani za muzyków. Istniał nawet zawód, menetrie, skrzypek i tancerz w jednej osobie. Muzyka i taniec były nierozerwalnie powiązane, a ich rozdzielanie było wtedy szaleństwem. Stąd nazwa mojego zespołu, bo święty Julian był patronem cechu Menetrie. Reasumując, związek między muzyką a tańcem zainteresował mnie już na samym początku mojej drogi. I dziś staram się, by każdy nasz projekt w ten czy inny sposób wypuklał ten związek. Stąd też moje zainteresowanie, na przykład tradycyjną muzyką irlandzką, w tym nasz album The High Road to Kilkenny. Dzisiejsza muzyka ludowa w tych krajach wciąż bardzo mocno nawiązuje do tego dziedzictwa, które przetrwało w źródłach. To zakorzenienie w tradycji muzycznej bardzo do mnie przemawia. Świadomość tego, że gramy coś, co grano dawno temu, uzmysłowianie sobie żywotności tej muzyki, to niezwykle inspirujące. Que un, Ważnym un elementem important są oczywiście instrumenty, które pozwalają instrument, prawidłowo wykonywać tę muzykę. Metron, są an jak an narzędzia, dzięki technique. którym można rzetelnie wykonać swoją pracę. Bez odpowiednich przyrządów bon trwa trwa co, trudno to, jest si on postawić on on prostą biadra, ścianę, prawda? Si on a pas les bons out, on a Niestety mam wrażenie, że w wykonawstwie w muzyki w dawnej tak, często to to poprzestaje się właśnie na instrumentach, a brakuje pogłębionej refleksji na temat tego, jaką właściwie muzykę się wykonuje, jak należy się do niej zabrać, by wybrzmiała należycie. Często robi się dużo szumu wokół danego instrumentu, snuje się narrację o jego pochodzeniu